Witam wszystkich słuchaczy w e, wiadomościach wiadomości Prison Planet, Z tej strony e, Adam Cornell. Witam Was ponownie. E, jest tyle tematów, e, które chciałbym poruszyć, e, zaczynając od, te, od e, tego, że w Stanach szykuje się konfiskata broni. Ostatnio oglądałem Alexa Jonesa i no, było. E, Dzwonili do niego e, policjanci. Podając mu no, dosyć takie ciekawe informacje, naprawdę odsyłam do tego wywiadu. Dlatego tego wywiadu z elekcją, show Alexa Jonesa. Inną sprawą jest to, że teraz w Polsce będzie głosowana ustawa na temat ogólnej przymusowości szczepień. No a na dodatek mamy rozprzestrzeniający się obecnie kryzys ekonomiczny. Mam nadzieję, że niedługo zrobi o tym program, o właśnie o kryzysie, jaki będzie miał to impact na Polskę. Bo ja szczerze mówiąc, chodząc po ulicach, jak na razie nie widzę jakby specjalnego, żeby to jakiś, miało jakiś specjalny oddźwięk na ludzi na ulicach. Wszyscy się cieszą, było euro, ludzie chodzą do restauracji, jakoś się nie ma to specjalnie tak, no nie, nie widać tego, że to się dzieje. Ja po prostu oglądam serwisy ekonomiczne na co dzień i widzę, co się dzieje na rynkach. Natomiast, gdy przychodzi do takiego normalnego życia, to jest to jakby tak no, na razie przynajmniej w Polsce mało zauważalne. Może wynika to z tego, że u nas kryzys trwa od jakichś 50 lat. No ale to mam nadzieję, że w przyszłych, w przyszłych programach, w następnym programie to poruszymy. Z innej beczki to może po prostu powiem tak, że jakiś czas temu próbowaliśmy wprowadzić taką inicjatywę Płatnego programu, to znaczy płatnego, na początku to było 2 zł, 2,49 chyba, a później przeszło na 10 groszy za słuchanie audycji. Ale z powodów technicznych nie uda nam się tego na razie przynajmniej zrobić i wszystkich, którzy zakupili tą naszą audycję, bardzo przepraszamy. Jest ona obecnie dostępna na stronie Prison Planet za darmo. A czemu wprowadziliśmy płatną audycję? Ponieważ yy, chcielibyśmy, żeby w przyszłości nasze radio i ten se cały serwis przekształcił się w coś bardziej profesjonalnego i, i dlatego właśnie no, na, te, na te są po prostu potrzebne środki. Nie wiem, czy widzieliście na stronie Prison Planet to jest taki artykuł, że, ofic, że, że obecnie narodził się pierwszy genetycznie modyfikowany człowiek. Nie wiem czy to jest pierwszy genetycznie modyfikowany człowiek, ale dzisiejsza audycja będzie właśnie w tej tematyce. Będziemy rozmawiali z OGMO, z Jadwigą Łopatą, która była tak dobra i, i poświęciła swój czas, żeby udzielić nam wywiadu. Witam Panią Jadwigę. Dzień dobry, witam się już wszystkich słuchaczy. No tak jak mówiłem, dzisiaj będziemy rozmawiali o temacie GMO i może na początek, bo audycja jest skierowana do ludzi, którzy właśnie mało o tym wiedzą, nie do ludzi, którzy są w temacie. I co to jest to GMO to tak naprawdę? Co to, co to oznacza ten skrót GMO? GMO to znaczy genetycznie modyfikowane organizmy, organizmy inaczej, organizmy transgeniczne. Na stronie Ministerstwa Środowiska można przeczytać, zacytuję, organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych. Podkreślam, w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych. Mhm. Czyli innymi słowy genetyczna modyfikacja w przypadku GMO oznacza sztuczne wstawienie obcych genów do materiału genetycznego danego organizmu. Geny przenosi się po prostu z jednego organizmu do drugiego, przekraczając granice między gatunkami. Na przykład geny zwierząt są przenoszone do roślin i odwrotnie. Metody przy tym stosowane są bardzo nieprecyzyjne. No i tak jak w definicji na stronie ministerstwa, nigdy w przyrodzie takie organizmy nie występują w sposób naturalny. Przykłady, pomidor z genem ryby, Ziemniak z genem meduzy, <grym> harp i ryż z genami człowieka, aż tak dobrze. Sałata o. z genem szczura, soja, kukurydza z genami bakterii i tak dalej. Aha. Ale y, y, roz y y y y tak? Rozumie rozumiem, że to jest... No, dla mnie też jest, to jest trochę dziwne, że, że, że tam pomidor z genem nie wiem, szczur, szczura albo coś takiego... Jest z genem ryby, z tak, z żeby, żeby, żeby dłużej przetrwał na półce. No właśnie, jest to już aż nie do pomyślenia, ale... Tak naprawdę dlaczego to jest z... jakby dla... pomijając już ten fakt, dlaczego to jest złe? Dlaczego yy, to miało być, nie wiem, no, w jakiś sposób zagrażające nam, mm. ludziom albo środowisku? Oh, to jest szeroka, szeroka, że tak powiem debata i bardzo dużo tych zagrożeń jest. Po pierwsze to ta żywność, mówimy tutaj, podkreślam o genetycznie modyfikowanych organizmach stosowanych przy produkcji żywności, mhm. czyli przy przetwarzaniu żywności i w, przy produkowaniu tej żywności w, w gospodarstwach, prawda? I tutaj genetycznie modyfikowane organizmy, no, korporacje, które wprowadzały te genetycznie modyfikowane organizmy obiecywały rolnikom wiele, wiele, wiele, pozytywnych stron. Mianowicie między innymi, że plony będą dużo wyższe niż plony z konwencjonalnych upraw. Drugim takim koronnym argumentem było, że przy produkcji, stosowaniu nasion genetycznie modyfikowanych będzie można stosować mniej środków chemicznych, czyli będzie to dobre dla środowiska no i oczywiście dla naszego zdrowia. Trzeci argument to był taki, że te genetycznie modyfikowane organizmy mogą być uprawiane w sąsiedztwie tradycyjnych i nie dojdzie za, do zanieczyszczenia tych tradycyjnych. Jeśli zachowamy odpowiednie odległości strefy buforowej i tak dalej. Tak. No i tutaj okazuje się, że po powiedzmy 15 latach już w tej chwili komercyjnych upraw, na szczęście na innych kontynentach, a dlaczego na szczęście to zaraz się dowiemy, po 15 latach okazuje się, że to wszystko były pobożne życzenia tych wielkiej korporacji. No a dlaczego korporacje obiecywały nie mając pokrycia na te obietnice? No to jest takie powiedzenie nasze tam, gdzie... Nie wiadomo o co chodzi, chodzi o wielkie pieniądze. Mhm. Te rośliny genetycznie modyfikowane i nasiona genetycznie modyfikowane są patentowane, w związku z tym należą do, do tych korporacji, które je po prostu yy, wytworzą. Tak. Wystarczy mała zmiana w tradycyjnej roślinie no i już można opatentować taką rośliną. roślinę jest się właścicielem tej rośliny. To jest pierwszy wielki skandal, że w ogóle dopuszczono do tego, żeby patentować życie, ale tak się dzieje. I w tej chwili w rękach wielkich korporacji, 10 wielkich korporacji jest prawie 70% nasion na całym świecie. W związku z tym jesteśmy na bardzo niebezpiecznym zakręcie, że nasze życie będzie zależało od decyzji wielkich korporacji. Czyli to, co my będziemy mogli uprawiać, to, co my będziemy mogli jeść, będą nam dyktowały korporacje. I to jest dlatego, powiedziałem, że to jest bardzo niebezpieczny zakręt. Ale czy te, e, czy te korporacje, tak? one, one są jakby, w, bo pani mówi, że one są w posiadaniu 70% nasion. Czyli mhm. w jaki sposób się to odbywa, że one opatentują, te nasiona? No właśnie, właśnie dlatego, te że nasiona? patentują. Patentują te, te nasiona i rośliny. No i bez y, wykupu, bez y, opłacenia praw y, autorskich mhm. y, nie, można, nie można ich uprawiać, nie można ich stosować. No a poza tym no to właśnie wykupują nasiona też tradycyjne i wykupują na przykład nasze centrale nasienne w Polsce są wykupione przez wielkie. Mhm. I wielkie korporacje i po prostu y, potem w tych centralach są nasiona tylko takie, jakie te korporacje chcą sprzedawać. Y, obserwuję na przykład w, w ciągu ostatnich 3-4 lat dramatyczny, dramatyczny zanik, zniknięcie z rynku nasion ekologicznych na przykład. Tak. I to właśnie się wiąże z tym, że centrale zostały wykupione przez wielkie korporacje no i im się po prostu nie opłaci produkować nasiona, nasiona ekologiczne czy tam nasiona tradycyjne. Równocześnie z tym idzie, jest w, w, w Sejmie w tej chwili ustawa o nasiennictwie i ta ustawa o nasiennictwie już drugi raz wraca do po, po, pod głosowanie W zeszłym roku, też właśnie mniej więcej o takim czasie, w wakacje, tuż przed wakacjami Sejm przegłosował, przegłosował tą ustawę o nasiennictwie, która otworzyłaby Polskę na uprawy genetycznie modyfikowane, no i też y, spowodowałoby poważne ograniczenie do tradycyjnych nasion. Ponieważ to był czas przedwyborczy, to prezydent tę ustawę zawetował y, ze względu na to, że był duży opór społeczny, tak to można określić. No ale, ale ta ustawa w tej chwili wróciła i w zasadzie to wróciła w, takim samym, w takiej samej postaci, czyli dalej otwiera nas na uprawy GMO i jest tam ten zapis taki bardzo niebezpieczny, który ogranicza dostęp do tradycyjnych i regionalnych nasion. Mam go tutaj przed oczami, pisze tam coś takiego. Łączna ilość wprowadzonego do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych nie może przekroczyć 10%. Tak. Maksymalna ilość materiału siewnego danej odmiany w przypadku rzepaku, jęczmienia, pszenicy, grochu, słonecznika, kukurydzy i ziemniaka wynosi 0,3% materiału siewnego danego gatunku mhm. stosowanego rocznie na terytorium Rzeczpospolitej Polski oraz odpowiednio 0,5% dla pozostałych gatunków. No, czyli to jest po prostu szokujące. 10% dla naszych tradycyjnych e, regionalnych nasion i roślin, a 90% dla... Hybryd i korporacji. Ale to kiedy, kiedy to miałoby wejść w ogóle to, bo to jest. No ta, ta ustawa jest w tej chwili właśnie w Sejmie i znowu została zablokowana, dlatego że był było dosyć, mocny, mocny opór. No i y, udało się nam ją zablokować w pierwszym czytaniu, bo jest po pierwszym czytaniu. Jest w tej chwili w komisjach sejmowych no i Ale na to... pewno, po, po jeszcze przed wakacjami, pójdzie pod głosowanie. Ale to komu Więc, mog... jeśli, jeśli nie będziemy głośno krzyczyć, jeśli nie będziemy protestować, tak? to po prostu ta ustawa przejdzie. A komu mogłoby zależeć z polskiego bo Może pani wie, komu mogłoby zależeć z polskiego rządu na tym, żeby to wprowadzić te GMO, bo to jest, no, to musi być jakieś lobby ludzi, którym po prostu na tym zależy, żeby to przeforsować. No dokładnie, no, no to nie, to nie jest dzieje się bez, po, bez powodu. Znaczy to, to sytuacja wygląda tak, że w momencie, jak do władzy doszła koalicja PO-PSL, mhm. to oni obiecali, że będą kontynuować politykę poprzedników, jeśli chodzi o GMO, czyli będzie zakaz Upraw GMO i że, że nie będziemy się otwierać na uprawy. Ale to były takie, że tak powiem, słowne obiecanki. Natomiast realia są takie, że, że właśnie jest ta ustawa o nasiennictwie, którą cudem jeszcze zablokowaliśmy która nas otwiera na uprawy komercyjne i tutaj rząd cały czas podkreśla, że muszą dostosować nasze prawo do przepisów unijnych. Minister Rolnictwa, pan Sawicki mówi, że nie może wprowadzić zakazu upraw GMO. Tutaj mówimy o dwóch uprawach, bo dwie uprawy są dopuszczone w Unii Europejskiej. Kukurydza MON 810 i ziemniak Amflora. I, i, i, mówi, że, że, nie możemy, że nie możemy wprowadzić zakazu, że będziemy płacić wielkie kary i tak dalej, w sytuacji, kiedy dziewięć krajów Unii Europejskiej już, już takie zakazy wprowadziło. I to są takie kraje jak Francja, Niemcy, czyli olbrzymie kraje rolnicze. Tak. E, czyli ten zakaz można wprowadzić, tylko brak jest woli politycznej. Czyli Francja, Niemcy jakby nie, nie, nie przyjmują tego GMO, tak? Francja, Niemcy wprowadziły już dawno zakaz upraw genetycznie modyfikowanych roślin. Podobnie siedem innych krajów, to jest Austria, Węgry, Bułgaria. Kogo jeszcze nie wymieniłam? Dobrze. A na co oni się, wie Pani, na co oni się powoływali, właśnie jak odrzucając GMO w tych innych krajach? Generalnie w, ogólnie można powiedzieć, że tutaj wzięto pod uwagę tak zwaną klauzulę bezpieczeństwa, klauzula, która, która mówi o tym, że jeżeli, jeżeli coś może być niebezpieczne, to nawet jak nie ma jasnych dowodów, to należy tego zabronić. No i po prostu rządy tamtych krajów bronią swojego społeczeństwa, zdrowia swojego społeczeństwa i bronią swoje rolnictwo, ponieważ dopuszczenie upraw GMO to jest otworzenie własnego rynku na dyktat korporacji. No i to oczywiście oznacza w, zniszczenie mniejszych gospodarstw, bo, no bo, bo po prostu one nie wytrzymają żadnej takiej konkurencji poza tym też y, mniejsze gospodarstwa, nawet u nas w Polsce, nie mówiąc o krajach biedniejszych, y, tradycyjnie zachowują swoje nasiona i rolnicy wymieniają między sobą. Tak. Natomiast w wypadku dopuszczenia GMO to jest tak, że rolnik nie jest właścicielem ten, tych nasion. Rolnik podpisuje corocznie umowę, wysiewa te nasiona, sprzedaje korporacji i znowu musi kupić te nasiona. Czyli widać jak tutaj rolnicy będą uzależnieni od korporacji, no no i oczywiście od tych cen korporacyjnych, co się zresztą dzieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie tak rolników wypuszczono, oni byli zupełnie nieświadomi, ponieważ im tak obiecywano takie różne profity z upraw GMO, to, to właśnie tam na wielką skalę te uprawy są prowadzone. No a potem jak już te uprawy zostały wypuszczone do środowiska, to jest żywy organizm, to się rozmnaża to tego nie można po prostu ze środowiska odwołać. Tego nie można no, zniszczyć, zwłaszcza jak te uprawy na wielką skalę zostały prowadzone. No, no. i na przykład w Stanach Zjednoczonych jest taka sytuacja, że y, są rośliny, których prak praktycznie rolnicy nie mają dostępu do czystych nasion, bo są wszystkie zanieczyszczone, jak kukurydza, soja, ryż, burak cukrowy, bawełna. I, a w tej chwili właśnie, ponieważ pojawiły się bardzo poważne problemy, tworzą się tak zwane superchwasty, koszt tych nasion jest coraz większy, to rolnicy by się chcieli wycofać, ale, ale po prostu nie mogą. Aha, ale czy oni, mog czy oni mogą w jakiś sposób, bo pani mówiła, że już większość tych y, y, warzyw roślin jest zainfekowana GMO y, w Stanach i... Czy oni muszą jakby w jakiś sposób znakować tą, tą żywność, która jest GMO, czy nie? Czy po prostu ludzie to zupełnie nieświadomie spożywają? No, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to jest kompletna tak zwana wolna amerykanka. To znaczy tam przyjęto z, z przepis, przepisem że żywność genetycznie modyfikowana, że rośliny genetycznie modyfikowane są równoważne i naturalnym roślinom, w związku z tym nie należy nie ma potrzeby znakowania, informowania konsumentów o tym. Aha. Natomiast sytuacja w Europie wygląda zupełnie inaczej, ponieważ Europejczycy są bardziej sceptyczni. Poza tym mieliśmy szczęście, że naukowcy, Którzy prowadzili badania nad zagrożeniami GMO byli, byli zdeterminowani, żeby przekazać swoją, swoją wiedzę społeczeństwu. W związku z tym my wiemy o tych zagrożeniach i Europejczycy się bronią przed żywnością GMO. Jak są prowadzone tak zwane badania opinii publicznej, nawet badania zrobione przez na zlecenie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, bo potwierdziły po raz kolejny, że Europejczycy zdecydowanej większości to jest procent w zależności od kraju 65 do 85% konsumentów społeczeństwa nie chce żywności GMO na swoich talerzach, i nie chce upraw GMO. W związku z tym u nas sytuacja jest inna. W skali Unii Europejskiej upraw GMO jest tylko 0,2%, więc to jest niewiele i dlatego Europa się może wybronić. Tak. Ale z drugiej strony, ponieważ Stany Zjednoczone mają tak niesamowicie zanieczyszczone uprawy, Stany Zjednoczone, Kanada, Argentyna, Brazylia, w związku z tym oni bardzo mocny nacisk i polityka taką nacisku na, na Komisję Europejską i na Europę, żeby Europa się otworzyła na GMO. Bo to też powoduje, że azjatyckie kraje nie chcą GMO i to dlatego jest taki ważny opór, żeby, ważny moment, żeby właśnie w Polsce doprowadzić do tego zakazu, bo tak jak mówiłam, jak mamy dziewięć krajów, które już wprowadziły zakazy, w tym właśnie Niemcy, Francja, o, to jest tak jeszcze Austria, Węgry, Włochy, Luksemburg, Bułgaria i Szwajcaria. Tak. To, to jak jeszcze Polska, taki wielki rolniczy kraj wprowadzi zakaz, to my mamy dużą przewagę w Unii Europejskiej i możemy wygrać zakaz moratorium. I takie moratorium było w Unii Europejskiej do 2004 roku, tylko właśnie pod naciskiem Światowej Organizacji Handlu i Stanów Zjednoczonych zostało odwieszone. Mhm. No i tutaj po y, niesamowitym y, też argumentem jest sprawa y, sprawa zdrowia. Tak. Naszego i zdrowia zwierząt, y, ponieważ y, te y, właściwie y, Motywy, na podstawie których dopuszczane są różne, różne genetycznie modyfikowane organizmy do żywności, wyniki badań to są praktycznie badania robione przez korporacje. No to wiadomo, jakie te wyniki są. Natomiast wyniki badań robione przez niezależnych naukowców wskazują na bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia. I tutaj no, zacytuję kilku naukowców. Jest na przykład profesor Serralini z Francji. Profesor Zentek z Austrii. Profesor Seralini prowadził badania i na podstawie tych wyników jego badań wprowadzono zakaz we Francji. Profesor, profesor Zentek w Austrii z kolei wprowadził badania na zlecenie Agencji do Spraw Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności pre, zarządzaną przez Austriackie Federalne Ministerstwo Zdrowia Rodziny i Młodzieży. I te badania właśnie w Austrii wykazały, że... Genetycznie modyfikowana kukurydza poważnie wpływa na zdrowie reprodukcyjne myszy. Mianowicie te badania o tym, że, że jest y, tendencja do bezpłodności zwierząt potwierdzone zostały również przez, te, przez Francuzów, przez badania robione w Rosji, we Włoszech i na Węgrzech. W pierwszym pokoleniu zwierzęta, które są karmione paszami z GMO, wykazują poważne zmiany w narządach wewnętrznych, jak w nerkach, w wątrobie. W drugim pokoleniu młode rozwijają się nieprawidłowo i śmiertelność tych młodych wzrasta do 50%, a w trzecim pokoleniu są zwierzęta bezpłodne. Rozumiem. Rozumiem. A czy, czy były robione jakieś takie badania na ludziach, czy, czy, czy jeszcze nie? Badaj na ludziach nikt nie robi i też, też to jest taki argument zwolenników, którzy mówią, że, że przecież nikt od GMO jeszcze prawda, nie umarł. No ale to, to nie do końca tak jest. Wystarczy się przyglądnąć, jak schorowane jest społeczeństwo amerykańskie i jak otyli są ludzie w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście tutaj będzie kolejny argument, że to niekoniecznie tylko ze względu na, na GMO. Ale e, tak jak mówię, skoro zwierzęta chorują, skoro są problemy, e, bardzo poważne problemy e, w narządach wewnętrznych zwierząt, które są karmione e, paszami z GMO, to, to e, tak samo jest bardzo duże zagrożenie dla nas, że będziemy chorować. No i tutaj mam też e, wyniki. W 2009 roku opublikowano... Badania przeprowadzone przez międzynarodową ekipę ośmiu badaczy, którzy zakwestionowali wiarygodność testów przeprowadzonych przez European Food Safety Agency. To jest Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywnościowego, która ma właściwie decydujący głos jeśli chodzi o dopuszczenia GMO. I oni w tych badaniach wykazali, że podsumowując, że, że ta agencja bardzo znacząco, jak napisano w tym raporcie, nie docenia początkowych objawów chorób, takich jak nowotwory, schorzenia układu hormonalnego, nerwowego i reproducyjnego. Także tutaj po raz kolejny to, to wykazano, że zagrożenie dla zdrowia jest, jest bardzo duże. E, ciekawa jest też sprawa z całą tą agencją, te, do, mm, agencja, która, która dopuszcza właśnie GMO, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywnościowego, tak zwana EFSA, e, ponieważ na przykład w zeszłym roku e, w, Wymuszono ujawnienie, że czterech, aż czterech członków zarządu tejże EFSA zajmuje równocześnie ważne miejsca w przemyśle genetycznie modyfikowanych nasion i, mhm. i żywności, oczywiście podważa ich, ich obiektywność oceny, prawda? No tak. e, w maju tego roku, natomiast e, w, kolejny ska skandal wokół tej EFSA polegał na tym, że pani profesor Diana Banati, która Y, była jeszcze do 8 maja pełniła funkcję przewodniczącej Europejskiego Urzędu, tej, tej EFSI. Natomiast y, zaraz 9 maja została powołana na stanowisko dyrektora generalnego oddziału y, niezwykle wpływowej organizacji reprezentującej interesy koncernów spożywczych i biotechnologicznych. Także tutaj ta, ta karuzela stanowisk jest bardzo, bardzo widoczna no i no, trudno polegać na decyzji takiej organizacji, takiej instytucji, która równocześnie lobbuje na rzecz korporacji, prawda? No tak, zdecydowanie. Ale mnie jeszcze interesuje taki wątek tego wprowadzenia GMO w Polsce, bo dziwi mnie to, że to rolnicy właśnie chcą wprowadzić, bo PSL to przecież rolnicy, tak? No to, to może za dużo powiedziane, że PSL to rolnicy. Powiedzmy, że PSL to jest partia, która powinna reprezentować rolników, ale tak nie jest. No to tylko nazwa hmm. chyba pozostała z tych dobrych tradycji PSL-u. No i PSL to... to też zachowuje się tak dosyć dziwnie, jeśli chodzi o sprawę GMO, bo jak się zapyta, zapyta y, członków PSL-u, to większość z nich powie, że jest przeciwko tak? GMO. Natomiast jak dochodzi do głosowania, to jak jeden mąż właśnie głosowali, no. wtedy jak było pierwsze głosowanie za tą ustawą o nasiennictwie, to głosowali za tą, ustawę, czyli za tą ustawą, czyli za otwarciem Polski na uprawy GMO. Więc tutaj y, klasyczna, że tak powiem, dwulicowość polityków. A jak właśnie, no to wiemy jak PSL reaguje już, a jak, jak re, może Pani wie, jak reagują po, y, zwykli po prostu rolnicy, którzy mają ziemię i uprawiają? Polsce na GMO? Czy dla nich to jest jakiś coś złego? Czy oni raczej właśnie chcą mieć, chcą robić to GMO? Jak, czy w ogóle mają świadomość tego? No więc tutaj jest sprawa, sprawa, że tak powiem, decyzji i, i tego stosunku do upraw GMO zależy od świadomości danego rolnika. Jest tak zwana Koalicja Polska Wolna od GMO, która ma ponad 400 członków i tam jest bardzo dużo rolników którzy, o, i organizacji rolniczych, mhm. którzy są, jak sama nazwa wskazuje, przeciwko GMO. Natomiast jest grupa rolników, która została w jakiś sposób przekonana przez wielkie korporacje, bo trzeba sobie zdać sprawę, że że te korporacje lobują i mają olbrzymie pieniądze. W związku z tym też organizują bardzo dużo różnych spotkań, gdzie przekonują rolników, że, że takie właśnie, że uprawy GMO to im przyniosą właśnie duże korzyści, że GMO prawda, pomoże im stosować mniej środków chemicznych. Tutaj właśnie zaczęłam mówić o tych, o tych y, y, takich... Y, y, y, y, hasłach korporacji, które w jaki sposób właśnie sprzedają te, te uprawy, te rośliny GMO i nasiona GMO i tam właśnie jeden z tych haseł to były właśnie to, że będzie to korzystne dla środowiska. Tutaj mogę się powołać na raport tak zwany raport doktora Brent Brooka, to jest Amerykanin który zebrał wszystkie dane dotyczące upraw GMO z Ministerstwa Rolnictwa Stanów Zjednoczonych i zsumował ile środków chemicznych stosuje się na danym obszarze, jeśli są uprawy GMO, a jeśli są to uprawy komercyjne. No i okazało się, że jednak przy tych uprawach GMO środki chemiczne, stosowanie środków chemicznych jest dużo, dużo większe. W, to jest spowodowane tym, że rośliny u, uodparniają się i tworzą się tak zwane superchwasty. W związku z tym w tych środków chemicznych trzeba stosować coraz, coraz więcej. Rozumiem, ale jeszcze... się. E, może, może, może, bo mnie interesuje też taki, dlaczego, w jaki sposób te koncerny Przekonują właśnie rolników dlatego, że to jest dobre, bo mnie interesują ich argumenty, że, że, że, że to dla, dla jakby w jaki sposób można przekonać rolników. No to że... właśnie, bo e, takim, takim argumentem dla rolników to jest to, że będzie miał więk, większy przychód, w związku z tym e, że oni przekonują plonów, rolników, tak? że, że rolników, że będą mieli większe plony Aha. i że nie będą mieli problemów e, z różnymi insektami mhm. e, bo, e, i że będą stosować mniej środków chemicznych, w związku z tym e, to ta ich cała produkcja będzie tańsza. No i mhm. oczywiście argumentem jest też to, że te uprawy e, Tradycyjnej i GMO mogą istnieć obok siebie, co, co jest po prostu zupełnym absurdem, bo, bo to prawda, dzieci wiedzą, że, że nie, nie można zatrzymać pyłków. Pszczoły przenoszą, my przenosimy, nasiona można zamieszać, na przykład w wypadku rzepaku gdzie nasiona są maleńkie, maleńkie, to wystarczy tylko, żeby jak transport jedzie wiatr powiał i te nasiona się rozsieją po boczach i już mamy genetycznie modyfikowane uprawy. Trzeba też sobie zdać sprawę z tego, że jeśli rolnik decyduje... Z tego, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że jeśli rolnik decyduje się na uprawy GMO, to tak jak mówiłam, musi podpisać umowę, że... Te rośliny będą y, sprzedawane tym korporacjom co roku y, i będzie też płacił odpowiednie, y, odpowiednie tantiemy od y, praw autorskich, y, tych, od tych nasion i roślin. No i też z tymi roślinami genetycznie modyfikowanymi jest związany pakiet, że tak powiem, środków chemicznych i tylko te środki chemiczne działają i, i tak się właśnie składa, że one należą do tych samych korporacji. Aha, no tak. Bo W zasadzie to mamy w tej chwili na rynku dwa rodzaje genetycznie modyfikowanych roślin. Jedna to jest modyfikowana, tak prosto mówiąc, w ten sposób, że jest uodporniona na Randa Breedy. To polega na tym, że, że ta roślina może być spryskana do oporu RandaPem i ona nie zginie, natomiast wszystko w koło zginie. Czyli mamy martwe, martwą ziemię, martwe wszystko, tylko ta jedna roślina rośnie. I tutaj na przykład mamy Randa Breedy soję, tą soję, którą my importujemy, a importujemy. Dobrze ponad 95% soi i jest to genetycznie modyfikowana soja, to jest no, import soi, soi, to w większości jest to soja genetycznie modyfikowana mhm. i jest to właśnie ta soja Randa Bredi. A druga modyfikacja to jest modyfikacja polegająca na tym, że roślina sama wytwarza truciznę po to, żeby zabijać insekty, które ewentualnie by ją atakowały. No ale wiadomo, że jak ta roślina cały czas wytwarza truciznę, ona wytwarza tę truciznę w liściach, w korzeniu, w łodydze, we wszystkim. W owocu i takim przykładem tej rośliny jest kukurydza mono 810. W związku z tym ona zabija i insekty i zabija wszystkie pożyteczne wady i ona cały czas tą truciznę wytwarza, w związku z tym jak my jemy tą kukurydzę, to jemy też truciznę, wytwarza truciznę, która idzie do ziemi, ona cały czas tą truciznę wytwarza. No, w związku z tym to, to jest w efekcie dużo więcej środków chemicznych idzie do środowiska i do naszego, do naszego ciała, jak jemy takie produkty niż, niż no, nawet te komercyjne, konwencjonalne Produkty. Ja nie jestem za tym, żeby stosować środki chemiczne w ogóle przy, przy produkcji rolniczej, bo mamy dobre praktyki rolnicze, gdzie można produkować żywność bez stosowania chemii i to jest wtedy najlepsze dla nas i dla środowiska. No ale jak już stosujemy z naszej własnej głupoty chemię, to tą chemię zawsze można ze środowiska z czasem wycofać. Natomiast rośliny genetycznie modyfikowane w tym środowisku zostaną. To są żywe organizmy i one tam po prostu zostaną. Tak to wygląda. Były robione badania w Szwecji na rzepaku genetycznie modyfikowanym. To właśnie, to właśnie rzepak Randa Bredy. I te badania polegały na tym, że chciano się naukowcy chcieli zbadać, jak długo ten rzepak będzie na polu. Mimo, że będą stosować ostre opryski niszczące ten, ten, ten rzepak. I, I po 10 latach wciąż te rośliny genetycznie modyfikowane pojawiały się na polu. Po 10 latach doświadczenie po prostu zakończono. Mhm. Ale jak, one wciąż tak? tam były. Rozumiem. A, no, to, to pani mówi, że yy, ja dobrze zrozumiałam że my importujemy jako Polska soję genetycznie modyfikowaną, tak? I kukurydzę. Tak. I czy... I, y tak? To... To, to, tak, importujemy głównie soję genetycznie modyfikowaną i, i kukurydzę, ale trzeba sobie zdać sprawę z tego, że właśnie ta soja i kukurydza jest tak zwanym wypełniaczem w, w większości produktów przetworzonych. prawda? Jeszcze może 20 lat temu nikt nie słyszał o soi. A teraz to już soja i kukurydza tak opanowały nasz rynek, że praktycznie nie ma produktu, w którym nie byłoby soi albo kukurydzy. No Jeśli jest to soja i jest kukurydza to należy się spodziewać, że jest to soja i kukurydza genetycznie modyfikowana i tutaj oczywiście nie ma oznakowania. Swojego czasu robiliśmy taką akcję wyłapywania produktów, które były z genetycznie modyfikowanych nasion robione. Pojawiło się dosyć dużo olejów i z rzepaku, z kukurydzy, i my to, te właśnie produkty wrzuciliśmy na stronę, opisując, że są z genetycznie modyfikowanych nasion. Po kilku latach one w ogóle zniknęły z półek. Albo zniknęły napisy, że jest to z genetycznie modyfikowanych nasion. Więc podejrzewamy, że bardzo niekonsekwentnie są prowadzone oznakowania.